Zimowe opowieści Lucy Mont Montgomery Świąteczna inspiracja Uważam, że święty Mikołaj był dla nas wyjątkowo łaskawy oznajmiła Joan Lawrence wyciągając wsuwki skoka i pozwalając by gęste, jasne włosy opadły jej falami na ramiona Też tak sądzę Potwierdziła Nelly Preston na tyle, na ile pozwalały jej na to usta pełne czekolady. Moja cudowna rodzina najwyraźniej magicznie wyczuła, czego pragnę najbardziej. Było wigilijne popołudnie i wszystkie dziewczęta siedziały w pokoju Joan Lawrence przy ulicy Chesnut teraz. Numer 16. Pod szesnastką mieściła się Bursa. A bursy nie są z założenia miejscami, w których spędza się radosna święta Bożego Narodzenia. Na szczęście pokój John był całkiem miły, a dziewczęta zabrały ze sobą swoje prezenty, by się nimi pochwalić. Tego roku Boże Narodzenie przypadało w niedzielę, sobotnia poczta zaś przyniosła im wszystkim mnóstwo uciechy. Joan włączyła lampę w kształcie różowej kuli, a rzucana przez nią ciepła poświata rozświetliła twarze młodych panien rozprawiających na temat prezentów. Na stole leżało duże białe pudło z bukietem róż świadczące o świątecznej ekstrawagancji jakiegoś darczyńcy. To brat Joan przysłał jej kwiaty z Montrealu i teraz wszystkie się nimi zachwycały. Generalnie rzecz biorąc, pod numerem 16 dominowały dziewczęta. Chwilowo jednak została ich jedynie piątka. Cała reszta wyjechała do domu na święta. Natomiast te nasze bohaterki musiały zostać i postanowiły jak najlepiej wykorzystać ten czas. Bell i Olive Reynolds, które siedziały na łóżku, Joan nigdy nie była w stanie ich z niego wyrzucić, chodziły do szkoły średniej, Siostry były znane z tego, że zawsze się śmiały i nawet świadomość, że nie mogą pojechać do domu na Boże Narodzenie, ponieważ ich młodszy brat zachorował na odrę, nie popsuła im nastroju. Beth Hamilton, która nie odstępowała róż na krok oraz Nellie Preston, zajadająca się słodyczami, studiowały na uczelni artystycznej, a ich miasta rodzinne znajdowały się zbyt daleko, by zdecydowały się na podróż. Jeśli zaś chodzi o Joan Lawrence, była sierotą i nie miała domu oraz rodziny. Pracowała w redakcji jednej z gazet w mieście, a pozostałe dziewczęta zazdrościły jej bystrości umysłu. Joan była bardzo przyjacielska, a jej pokój stanowił miejsce spotkań wszystkich dziewcząt. Każda z nich wprost uwielbiała otwartą, dobroduszną Joan. Listonosza, który przyniósł popołudniową pocztę, był zaiste zabawny, stwierdziła Olive. Ten człowiek aż uginał się pod ciężarami paczek, ledwo je niósł. Każdy z nas coś przyniósł, zauważyła Joan z zadowoleniem. Nawet kucharka dostała sześć paczek. Osobiście je policzyłam. Tylko panna Allen nie otrzymała ani jednej. Nikt nie przysłał jej nawet listu. Dodała szybko Bet, która posiadała zdolność zauważania tego, czego nie widziały pozostałe dziewczęta. Zapomniałam o pannie Alan, ale rzeczywiście nie wydaje mi się, żeby cokolwiek dostała. Powiedziała Joan z namysłem, okręcając na palcu swoje piękne włosy. Jakże okropna musi być samotność w taki dzień, jakim jest Wigilia! Jak dobrze, że ja mam przyjaciółki! – Widziałam, jak panna Allen obserwuje nas podczas otwierania paczek i listów. Beth ciągnęła swoją wypowiedź. – Spojrzałam raz w jej stronę i ta mina na jej twarzy. – Ach, dziewczynki, rozpać smutek i zazdrość. Wszystko w jednym. Poczułam się źle. Na pięć minut – dodała uczciwie. – Czy ona w ogóle ma jakiś przyjaciół? – Nie sądzę – odparła Joan. Mieszka tu od czternastu lat, tak przynajmniej twierdzi pani Pikrel. Pomyślcie tylko, czternaście lat przy Cisnot teraz. Nic dziwnego, że jest taka wysuszona i zgryźliwa. Nikt jej nie odwiedza, a ona sama nigdzie nie chodzi. Dobry Boże. Beth zaczęła się użalać nad panną Alen. Z pewnością czuje się bardzo samotna teraz, kiedy wszyscy dostają ciepłe słowa i prezenty od przyjaciół. Nie mogę wymazać z pamięci jej dzisiejszej miny. Szczerze mówiąc, prześladuje mnie wyraz jej twarzy. Dziewczęta, jakbyście się czuły, gdybyście nie miały absolutnie nikogo i nikt nie myślał o was w święta? Oj, zawołał Oli w takim tonem, jakby na samą myśl robiły się słabo. Zapadła krótka cisza. Prawdę powiedziawszy, żadna z nich nie przepadała za panną Allen. Zdawały sobie sprawę, że ona także ich nie lubi, a co więcej, uważa je za puste i zarozumiałe. Poza tym często narzekała, że hałasują. Szkielet przy stole, tak nazywała ją Joan, a obecność bladej, milczącej, na naburmuszonej kobiety podczas posiłków z pewnością nie wpływała na radosny nastrój. Dziewczęta, mam pomysł. Świąteczną inspirację, oznajmiła Joan uroczyście. Jaka to inspiracja? zawołały jej koleżanki. Bardzo prosta. Zróbmy niespodziankę pannie Alan na Boże Narodzenie. Nie dostała ani jednego prezentu i z pewnością czuje się samotna. Postawcie się na jej miejscu, moje drogie. To prawda powiedziała Oliw z namysłem. Wiecie co? Dzisiaj wieczorem poszłam do niej, żeby przekazać wiadomość od pani Pickrell. Jestem pewna, że płakała, a jej pokój przedstawiał sobą smutny i pusty widok. Myślę, że ona jest biedna. Co zrobimy, John? Niech każda z nas podaruje jej coś miłego. Zostawimy to wszystko pod jej drzwiami. Zobaczy podarki, kiedy tylko wyjdzie z pokoju. Dołożę do tego kilka róż od Freda i napiszę jej list. Najlepiej jak potrafię. Z każdym słowem Joan coraz bardziej zapalała się do swojego pomysłu. Pozostałe dziewczęta poddały się jej euforii i podeszły do sprawy z wielkim entuzjazmem. Cudownie, zawoła Beth. Joan to wspaniała inspiracja. Byłyśmy szalenie egoistyczne, myśląc wyłącznie o naszych własnych przyjemnościach. W własnych prezentach i uczuciach czuję wstyd. Możemy to jej zadość uczynić, najlepiej jak potrafimy, powiedziała Nelly, w swoim uniesieniu zapominając nawet o ulubionych czekoladkach. Sklepy są jeszcze otwarte, chodźmy do miasta na zakupy. Kilka minut później pięć ciepło ubranych postaci wyszło na zewnątrz, gdzie zapadł mroźny grudniowy zmierzch. Panna Allen, siedząca w swoim małym, zimnym pokoiku, usłyszała wesołe głosy i ciężko westchnęła. Ten wieczór spędziła na płaczu. – Wszyscy mają radosne święta, tylko nie ja – pomyślała znużona. Godziny później dziewczęta wróciły z zakupami. – Czas na naradę wojenną – oznajmiła Joan radośnie. Nie miałam pojęcia, co spodobałoby się pannie Allen, więc postanowiłam zaryzykować. Mam dla niej koronkową chusteczkę, wielki flakon perfum oraz ramkę do fotografii, w którą dla żartu włożę własne zdjęcie. Tylko na tyle było mnie stać niestety. Świąteczne wydatki znacznie odchudziły mój portfel. Ja kupiłam pudełko na rękawiczki i tockę na psówki do włosów, powiedziała Bel a Olive ma kalendarz i tomik wierszy Whittiera. Poza tym podzielimy się połową ciasta owocowego, które przysłała nam mama. Jestem pewna, że od dawna nie jadła niczego równie smacznego, zwłaszcza, że nie uświadczysz ciasta owocowego przy Cheesnut teraz. A panna Allen nie stołuje się nigdzie indziej. Betty nabyła śliczną filżankę z podstawką. Zamierzała także dołączyć do prezentu jedną ze swoich pięknych akwareli. Nelly, jak przystało na jej umiłowanie do słodkości, zdecydowała się na pudełko czekoladek, fantastyczną cukrową laskę, torebkę pomarańczy, a także przeuroczy abażur z różowej krepy. Wydałam mnóstwo pieniędzy, wyjaśniła, i jestem bankrutem, tak jak Joan. Ale mam wspaniałe prezenty, odparła Joan z satysfakcją w głosie. Teraz trzeba je ładnie zapakować. Dziewczęta, owinijcie je bibułą i zwiążecie wstążką. Tu jest pudełko ze wstążkami, a ja w tym czasie napiszę ten list. Podczas gdy jej koleżanki trajkotały nad pakowaniem, Joan pisała list, a trzeba przyznać, że potrafiła pisać cudownie. Miała w tej dziedzinie wyjątkowy talent i wszyscy jej adresaci zachwycali się pięknem otrzymanej korespondencji. Teraz także włożyła całe swoje serce w nakreślenie paru słów pannie Allen. Tak wcześniej, jak i później, pisała mądre i błyskotliwe rzeczy, jednak żadna z nich nie była w stanie dorównać autentyczności i wspaniałości tego listu, który dodatkowo Przesiąknięty był duchem świąt Bożego Narodzenia. Dziewczęta zgodnie uznały, że był arcypiękny. Teraz wszystkie się pod nim podpiszcie, powiedziała Joan, gdy skończyła, a ja włożę go do tej dużej koperty. Nelly wykaligrafowałaby się jej imię osobnym pismem? Nelly zgodziła się bez wahania. Dodatkowo ozdobiła kopertę ramką z pulchnych aniołków tańczących ramię w ramię, a w rogu, w miejscu znaczka pocztowego, dodała szkic domu przy ulicy teraz numer 16. Nie do końca zadowolona z efektu, odszukała wielki arkusz papieru i sporządziła wymyślony przez siebie rysunek. Przedstawiał on kota. Panna Allen miała słabość do kota mieszkającego pod szesnastką, o ile można było w ogóle o niej powiedzieć, że ma do czegokolwiek słabość siedzącego na fotelu bujanym, ubranego w bążurkę i czapeczkę. W jednej łapie kocur trzymał niedbale cygaro, a w drugiej natomiast tabliczkę z napisem Wesołych Świąt. Na rysunku znajdował się także drugi kop. Ten miał na sobie wyjściowy strój. Kłaniał się uprzejmie z kapeluszem w łapie, machając chorągiewką z hasłem Szczęśliwego Nowego Roku. Ramkę stanowiły ledwie zarysowane baraszkujące kociaki w rozmaitych pozach. Na widok rysunku dziewczęta wybuchnęły śmiechem, tak mocnym, że aż im poleciały łzy. I zgodnie uznały, że to najlepsze dzieło Neli. Wszystkie przygotowania zabrały im mnóstwo czasu i nim się obejrzały, zrobiła się dwudziesta trzecia. Panna Allen dawno zasnęła, otulona łzami do snu. Pozostałe mieszkanki czy znów taras także leżały już w łóżkach, gdy pięć postaci wyszło na palcach z pokoju Joan i po cichu ruszyło przez korytarz w półmroku rzucanym przez lampę Joan. Procesja zatrzymała się pod drzwiami pokoju panny Allen i dziewczęta ułożyły prezenty na podłodze. Zrobione! Szepnęła Joan triumfalnie, gdy wróciły do siebie. A teraz chodźmy spać, w przeciwnym razie pani Pikrel, niech niebiosa mają ją w swojej opiece, złoi nam skórę za wypalanie nafty po nocy. Jak wiecie, dziewczęta, ceny nafty poszły ostatnio w górę. Panna Allen wyszła ze swego pokoju o świcie, ale mimo wczesnej pory w korytarzu otworzyły się także inne drzwi, z których wyjrzało ostrożnie pięć rumianych twarzyczek. Dziewczęta nie spały już od godziny, w obawie, że przegapią najważniejsze. Postanowiły czekać w pokoju Nelly, gdyż stamtąd miały najlepszy widok na drzwi panny Allen. Twarz kobiety stanowiła studium zmieniających się jak w kalejdoskopie emocji. Zdumienia, niedowierzania, oszołomienia, a po nich błysku radości. U stóp panny Allen znajdowała się bowiem pokaźna piramidka paczuszek z listem Joan leżącym na wierzchu, z tyłu zaś na krześle stała misa z przepięknymi różami z cieplarni oraz rysunkiem Nelly. Pani Allen rozejrzała się na boki, jednak nikogo nie zobaczyła, ponieważ Joan w porę zamknęła drzwi. Pół godziny później, kiedy dziewczęta schodziły na dół na śniadanie, panna Allen wyszła im naprzeciw z rozpostartymi ramionami. Znowu płakała. Jednak tym razem były to chyba łzy radości, a na jej twarzy gościł szeroki uśmiech. Do sukni przypięła kilka róż. – Dziewczęta, dziewczęta! – zaczęła drżącym głosem. Nie wiem, jak mam wam dziękować. To takie miłe z waszej strony. Nie zdajecie sobie nawet sprawy, ile dobrego zrobiłyście. Tego poranka świąteczne śniadanie upłynęło w wyjątkowo wesołej atmosferze. Nie było żadnych szkieletów przy stole. Wszyscy zebrani promieniali z radości, a panna Allen trajkotała i śmiała się jak mała dziewczynka. Co za niespodzianka, powiedziała. Te róże przyniosły mi odrobinę lata w środku zimy, a kody narysowane, przez przyznali, są takie zabawne i urocze. A twój list, Joan, śmiałam się i płakałam jednocześnie. Będę go czytać codziennie przez cały najbliższy rok. Po śniadaniu wszyscy rozeszli się na nabożeństwo. Dziewczęta udały się do kościoła w centrum miasta, do którego uczęszczały. Samo miasto wyglądało olśniewająco w promieniach porannego słońca. W nocy okolice pokrył szron, więc wysadzane drzewami aleje oraz place przypominały baśniowe krajobrazy. Świat jest taki cudowny! zauważyła Joan. To najradośniejszy poranek Bożonarodzeniowy w całym moim życiu, zadeklarowała Nelly jeszcze nigdy nie czułam takiego świątecznego nastroju w głębi mojego jestestwa. To zapewne dlatego, że odkryłyśmy właśnie starą prawdę, odparła Beth z namysłem, że lepiej jest dawać niż otrzymywać. Na swój sposób zawsze to wiedziałam, chociaż dopiero teraz sobie to uświadomiłam tak naprawdę. Joan miała wspaniały pomysł ze swoją inspiracją, przyznała Nelly. — Ale, ale, dziewczęta, uważam, że powinnyśmy przekuć to w inspirację całoroczną. — Co powiecie na to, żebyśmy wprowadzały trochę słońca w życie panny Alan, dopóki z nią mieszkamy? — Koniecznie! — zawołała Joan entuzjastycznie. — O, słuchajcie, świąteczne dzwony! Dźwięk popłynął nad miastem, niosąc za sobą prastare przesłanie, by pokój zapanował na ziemi, a ludziom na całym świecie wiodło się jak najlepiej. Koniec.